Kilka tygodni temu czytaliśmy ten fragment ale w zasadzie nie zajęliśmy się jego rozważaniem w takim czystym sensie jedynie próbowaliśmy wyraźnie jakoś fundament pod tą prawdę którą tutaj apostoł Paweł przedstawia mianowicie prawdę dotyczącą odmienności, jaka istnieje między mężczyzną a kobietą. Przestańmy dzisiaj ten fragment i zacznijmy jedynie dzisiaj go rozważać. Nie, nie, nie, nie przejdziemy go całego. Ja wtedy, kiedy zacząłem się, że tak powiem, skopywać ten fragment i badać go, Okazało się, że to jest tyle różnych rzeczy, które po prostu się pojawiają, zarówno jeśli w kwestii tłumaczenia, które tłumacze nie są w stanie oddać języka, jak tutaj Paweł używa, innych słów, które u nas są przetłumaczone tymi samymi słowami, czy wyrażeń, które zostały tutaj dodane, które błędnie niestety, w tym fragmencie. I e, są faktów, które tutaj pojawiają się niemal przy każdym wierszu. Które trzeba tutaj powoli omówić, aby rzeczywiście zrozumieć istotę tego fragmentu i posłemstwo tego, o czym tutaj apostoł Paweł mówi. Przeczytajmy cały ten fragment, pierwszy z Korinthian, 11 rozdział, od pierwszego wiersza. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chcę brać o to, że przede wszystkim o mnie pamiętacie i zorientujecie się pouczeń, jakie Wam przekazałem. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się mówi, albo prorokuje z nakrytą głową, hambi głowę swoją. I każda kobieta, która się mówi albo prorokuje z nienakrytą głową, chambi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. A jeśli kobieta nie nakrywa głowy, o niech się też strzeże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzeżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna obrazem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest kobiety, ale kobieta z mężczyzną. A tutaj mężczyzna nie jest wcale ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zatrzymał w stanu, kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety że kobieta nie ma naszczyzny, a też naszczyzna przyje kobietę, a wszystko jest z boga. A co jest w stanie? Czy to stoi kobiecie bez nakrycia modlić do Boga? Czy to jest w stanie na że mężczyzna, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobieta, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to w gdyż włosy są jej dane jako okrycie. I posłuchajcie, na ostatni wierzchni tak jak powinno tutaj być, a jest już przetłumaczony, jeśli zajrzycie do Biblii Dańskiej, do Biblii Krzysztofaccia, zobaczcie, że tam nie ma czegoś, co tutaj u nas zostało błędnie dodane. Dosłownie to jest powiedziane, a jeśli ktoś, ktoś, ktoś chce się kłócić, a jeśli ktoś chce się skierować, My takiego zwyczaju nie mamy. Ani Story Boże. Te słowa, się, że niech to robi, nie ma ich w Nie ma tych słów. To są to, to, to, datek naszych tłumaczy. Nie ma wytłumaczenia czegoś takiego, że to jest coś tym, że to jest to, że zjeszć, to to, że to jest Absolutnie. A po prostu Paweł tutaj mówi, jak wszyscy się stwierdzić, to wie, że my nie będziemy dyskutować na tym temat. My nie mamy takiego zwyczaju, ani są inne zbory, bo że nie mają takiego zwyczaju. Koniec argumentu. Więc Kossi Paweł w tym szkosławnym wierszu pokazuje na to, co było ogólnym zwyczajem w tamtych czasach, mówiąc, że nie ma sensu się tu tłuczyć, ani starać o coś. Jeśli chce się tłuczyć, on nie zamierza się z nikim o to sprzeczać. Nie ma tutaj takiego, że jeśli ktoś ma inne zdanie, to może przyzostać to swoje. To jest błąd naszego tłumaczenia. Tylko tego tłumaczenia w innych tłumaczeniach polskich nie znalazłam takiego tego przegrości. Ale z kwestią o którym mówiłem to jest z którą możemy dyskutować. jest to kwestia, którą powinniśmy właśnie zrozumieć i podporządkować się temu, o czym tutaj ja Paweł mówi. O jest to nie jest, to, nie jest to czyli powiedzmy jego główną część posłynczona jest. Podzielić mi prawa na pytania, jakie zostały do niego postawione w tym rozdziale, w pierwszym wierszu, a postawiono na liście, który został mu doręczony, podkreślam, a pytania, które są pisane w I zaczyna tutaj wyjaśniać, odpowiadać na sa takie dane, które miałem do niego przez a w Oczywiście, nawet w pierwszym rozdziale, rozmówił o tych problemach, o których dowiedział się do różników w <in stry captions> <dege> w XIX wieku pierwszego rozdziału, co powiedział, że dano mi kawałek brata mojej w z pod I zaczyna tutaj mówić o tych kwestiach, w które tam były. I te trzy rozdziałów wszystkich które między nimi to się, to, sobie, to się ze sobą. To się, e, jedni po stronie jeden nauczyciel lubi po, po innej stronie to oczywiście nie pan wiedział, panie do kwestii, w których oni dają pytania, np. czy nie do list, które dostarczyli, i oni jeszcze usnie uzupełnili to, co było w I tutaj z jest w tym filmie, i w jest, w ale filmie, w tym filmie jest, w w w Zwróćmy, że w, w tym roku nie to całe kwestie w tamtym w były czasie były potrzebne. na spogadzki, kiedy w kontekście stosowania tych różnych pokazów, które tam były później stosowane, czy później też na zwykłym rynku. Utrzymał się, że w tym które ten nasz tekst, a potem ale... zmienić się w okresniu, a potem zająć a więc może mówić o tej kwestii, która nie znalazła, bo jeszcze mężczyznach, A z tego, że się znamy, że krewnę połowę, to mogę co oznacza wytwarza pańska, a może przyjrzeć do tych zasad, które są Mówię o, tym, o, o masuk, to, mówię o językami, prologowaniu i o bezruchu, jaki mam mieć, jaki mam źle nabożeństwie, o ustawić zanie tymi darami. Ale ten segment jeśli to koryntia, zajmuje się kwestią to, you. i jest to, nie nabożeństwo. Czyli mówię o tych kilku asierpa, czy sierp tego nabożeństwa. Nie mówię o tych, że nie ale mówię o tych kilku asierpa, które są kluczowe i są ważne. po tę że ten się, tutaj, jak e... widzimy, nawet w naszym tutaj podziale, na dykodowy, to się, się, i, tym dokładnym tę że kończy tym mnóstwem, że chciałoby gdzie Jakoś to, Paweł mówił o tym, że trzeba było wszystkich służyć że stwierdził się, że jak jest że ten ten rozdział, Rzeczy, I i, i, i... i się... do wszystkich i przekonać wszystkich na Wawelu, i że was wszystkich zrobić, do Boga, do Szefów Boga, i z tymi środkami możecie który uczynić, nie do nich dotrzeć. A więc, krótko mówiąc, będący moimi, nie Chrystusa. A więc, Ale to, że tego e, upodobania do nich nie oznacza, że poza naśladowaniem Chrystusa. Nie chcę jak niektórzy dzieci sądzą, że my mamy zrobić wszystko, starstwa wobec tego świata, żeby dotrzeć do tego świata i robić w których zaczynamy słuchajować od Chrystusa, żeby do tego świata dotrzeć. Nie. A prostu mamy pokazuje i mówimy po prostu ja mnie i w tym rzeczy, na które ja Chrystusa, wzywam z tym młodin czołaństwa. Czyli nie mówi on, że musiał być jako święto na niego, święto na niego, i i on mówi, im słuchać, i wszystko to, co im nakazuje robić, ale mówi: Ja, ja, ja jestem naszą Chrystusa, i tak się tym że w jaki ja jestem naszą Chrystusa, i Wy bądźcie moimi naśladowcami. I to jest wszystko z wyzwaniem dla każdego z nas, że nie, tak. nie mogą być naszymi naśladowcami Chrystusa, i w tym miejscu, jakim my go naśladujemy, bo żebyś stawać się nawać, żeby jako wzór dla innych dlatego, że nie stawiamy wtedy tak naprawdę siebie za wzór, tylko Chrystusa, którego my naśladujemy. I w tym zimie moich chłopach w z tym, że we wszystkim o mnie pamiętacie i się się pouczeń. Jakie wam przekazał. Te słowo pouczeń tutaj jest słowem, które oznacza złożne niskień, takie nasze tłumacze na jak również y, praktyczne zachowanie. Niestety nie mamy dobrego poświęcenia słowa, który by to oddawało, ale to słowo mówi obsługi właśnie z krajach wyczuwania, pewnych oczkach, pewnych psychikach, które są wyłączają z nauki. I y, y, y, w tej chwili, to pan Czerny, który jest zaczyna mówić o pewnym problemie, który był poprzednik i wyjaśnić Walmart... no ten problem i na czym coś jest słuszne, zaczyna się pochwały. To wiecie, jest, jest bardzo dobra metoda, czyli zanim, jeśli zaczynamy wskazywać na jakiś błąd, czy cokolwiek, jakichkolwiek jeśli nie mamy dobrego do, do pochwalania, to powinniśmy to uczynić. Aby to ja sobie pokazać, że nasze zadanie nie jest znikiem jakiegoś naszego złego rozszerzenia nich, czy z nich ich, czy, ich wianie, czy, czy jakiegoś naszego dyskutowania w tym tylko z lewą, no? tylko z to jest dobre. I jednocześnie chcemy stąd na to, co uważamy, że jest niewłaściwe. I prawo tutaj ma taką postawę, której i w której chce ich, i widać, że z tego zboru najprawdopodobniej nie trzymała się tych pouczeń, natomiast pojawili się niektórzy zboża, którzy zaczęli kwestionować to, co on im nakazał, to jest to, co on im jako właściwe, jako twórcze, i tego będziemy później w dalszej części do tego problemu, który stan ten zboża się pojawił w wyniku pewnych, zachowam pewnych osób, czy byśmy już ich nauki jeszcze, które mamy z tej dnia skołać, czy czy nie jest to miało miejsca, o się on tutaj mówi, że kobiety nie zaczniemy od stolików, tylko by było to kwestia, z, z której zaczęłyby skutować i z dnia, nie niej wzią, czy to mamy nakrywać. Bo w jaki jest tego sens? Wytracuje się, że wcale nie sprawa kulturowa, tak w kulturze nie żyje w ogóle takiego zwyczaju, a nie zarówno dla mężczyzny, jak i dla Cowie. No to przecież to jest klinalne. Ale to pokazuje razie nam i ginną pod tą praktykę. Ale z jest od tych słów, które nie mówi do tej tej jakie, jakich rzeczy mają. W każdym razie gminie wygląda, się oni pamiętają się do tej nauce, którą im przekazał, starają się z wszystkie rzeczy, o których ich uczy. Po było były pewne kwestie, które muszą wyjaśnić. kwestie dotyczące e, nakrywania głów przez kobiety i nie nakrywania głów przez mężczyzn. Te dwie kwestie są tutaj poruszane zauważyć, że ja nie mówi tylko to o kobietach, mówi o kobietach i o mężczyznach. I wyciąża państwa później dalej dochodzi tego. W e, jaki sposób Pałania Zajmują się tą kwestią. Po pierwsze, w naszej 6 przedstawia nam doktrynalny syndrom, na którym opiera swój argument. A więc ta praktyka nienakrywania głów przez mężczyzn i nakrywania głów przez kobiet, tak jak mówię, absolutnie nie jest prawą kulturową. Gdyż ani kobiety, ani mężczyźni nie nakrywali dwóch. Natomiast w polskiej kulturze mężczyźni nakrywali głowy. Które napisali głowę chrześcijan. A zaczyna to po rzucaniu nowego, do różnego kierunku, tak jak i do on przedstawia się rzucaniu nowego, nowy koncept chrześcijański, który w białych ustach wspierał, o czym mówił w wielu świecie. Tutaj przedstawiam nam pewien bazowy porządek i bazową harmonię, która jest obowiązująca dla nas chrześcijan. Albo... I z tego, w tej nauki zaraz ta opcja, o której coś, co robimy w tej nie jest nie Tak nie powinno być. I co robimy, nie zaznając, dlaczego to robimy, tylko robimy to, dlatego że tak jak to rozumiemy to, prawda? To tak jakbyśmy to, co robimy, dlaczego te w tym jest w tym czasie jest na jednym z nami, że wszystkie interwizyjne jest wiesz, że że z nami, ale nie są kolegów, nie rozumiem, co chodzi, jaki jest sens. Spójrz Tak samo ktoś może przykłować do dzieci pańskiej, nie zauważając, że to wspominanie jakoś i to tutaj jest dużo męsko łeśno wykupanym, i wtedy czytamy, czy taki człowiek na siebie potępienia nie ściąga. Nie rozumie fundamentu, jaki jest za tym kształtem braniu chleba, jaki często wykupia. A samo i tutaj. Niektórzy chcieliby, że mogą nakrywać swojej głowy, a mężczyźni nie nakrywać głów, ale one jest jakoś zwyczaj jako coś, co po prostu po prostu nie będzie było, wszystko zrobili, wszystko jest stanowiane. Po prostu teraz w tym sporze jest, tym się nagrywa, jestem nakrywany. się nie w tym się nie nakrywa, w tym się nie nakrywamy. i my ja. moglibyśmy nakrywać głowy, a na pewno nie wolno nakrywać głowy. Czy to ma jakieś podłoże, Czy to ma jakieś. I Paweł nam przedstawia ten południe. A powód jest następujący. Chcę, abyście wiedzieli, że głową? Tego męża jest Chrystus, To słowo męż tutaj nie oznacza e, męża w sensie człowieka, który ma żonę. To słowo oznacza mężczyzny. Każdego mężczyzny. To jest ogólne słowo, które oznacza każdego mężczyznę. I wszyscy komunikatorzy tutaj człowieczeństwo. Mówiąc, że Chrystus jest głową nie tylko każdego mężczyzna ale i kobiety. Jakkolwiek koronawirusa, które tu się za to znaczy na I dlatego, że jeśli jeśli chodzi wszystkich to nie pasuje więc, to znaczy, ten ten z tego, co dalej mówi. Więc raczej ten cizmę jednego słowa, z którego wczynę tego, w czwartym wierszu pojawia się. Jest to samo słowo. A więc, wypowiem każdego mężczyzny jest Chrystus. A władzę kobietę nie jest żony. Znowu tutaj nasi tłumacze to czasyczniej. Znaczy, Mówi, zamy. A tego, na ziemi Głową kobiety jest mężczyzna. Ale to tutaj, pewno, się się, nie chodzi o na nasze o mężczyznę. Tylko o to, się, które wywołuje faktycznie stworzenia. To w zły, i rolę I mówi, głową kątą mężczyzny jest Chrystus. Natomiast głowa chrysty jest mężczyzna. A chrystusa Bóg. I tylko w tym Musimy w tę zrozumieć podstawę, żeby cokolwiek dalej się temu mógł zajmować. Chcemy się tylko przyjrzeć do tego fragmentu. z abyśmy tego Tylko tego temu czasu. W ja życiu nie nie I w to myślę, to właśnie to to nie jest sprawa, się było zajmować. To jest zewnętrzna, że najważniejsze jest to, że nie chcę, żebym mógł powiedzieć tak. Nie potrzebuję zadać zawsze tak powiedziałem, tak tak. Takie są to nie jest z tego, a coś, Co to ma znaczenie? Zależy to od tego, że kiedy ja się nagrodziłem w do latach 80., koniec lat 80., żeby powiem sytuację zboża wielostanowczego, taka jaka dzisiaj jest. Czyli nie, nie ma takiego zwyczaju. Większość zboża wielostanowczego. I gdy mieliśmy tutaj jedną opcję, która nie byłaby jakoś problematyczna, to nie jest sens. Jest, jest. Zastanawiam się i przyjmuję do zboru, proponujemy, na żołnierzekowy i konsystencja żołnierzekowa jest całkowicie z było nie było to nie było. to to jest. to I nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, nie, nie, To nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, a, to nie jest wtedy znalazłem takiego księcia na południu Polski. I to jest to, co on To jest to, W od Tak to kiedyś wyglądało. Czyli się z świecie, to Co Prawda, to było zupełnie inaczej. W Dopiero pod koniec lat 1900, kiedy przyszła ta fala, ten wizy. Americans... Shocked, All to amerykańskich na świat kiedy Amerykanie sobie przyjeżdżać i walczyć. to takiego, jest to że wszystkie kobiety mają zakryte połowy. Nie kobiety są z miejsca, że są z drugiej strony. nie nie z drugiej strony. Co? Co? Co? jest A to jest bardzo Co? Co? się Co? Co? i ja pytam, czy jakaś to jest na to było nie się, nie. Po prostu kobiety trzeba tak przybierać, młodzi ludzie się pojawili, uczuciele, gdzie nie ma takiej potrzeby, wszyscy zaczęli się zmienić. Przemawiałam z drugą stroną, w kamieniu, czyli są w takiej baśni, która w bieżącej, jak było, to się pamiętam. Nawet stała takim zbożem, czy coś takiego było. Nie było coś takiego, po prostu... A potem mówi, a potem wszystko się zmieniło, jak się coś stało. On mówi, no po prostu, coś takiego zróbmy młodzi ludzie zajmować. Krótki coś zajmować. Potem już się z dłoni, też tam ludzie pastorzy na to różnie reagowali. A potem on no. mówi, że chyba pola, tam już nie było czegoś takiego, większość ludzi przyjęła, przemiała, więcej kobiet nie miała. A to się zmieniło. Zacząłem wspominać, czy jest słusznie, że wy tak chcieliśmy, czy to rzeczywiście nasze odstąpienie od tego zwyczaju jest uzasadnione. A czego to się stało? Dlaczego akurat w tym okresie to się stało? Jak się z tego myśli zaczęły się Ludzie, które wreszcie to się To był okres kiedy zmyczny, to w tym sklepie, że trzeba akceptować socjalizm. Zaczęła się cała rewolucja w zachodu w stosunku do socjalizmu. Rewolucja. nie ma nic z nasi a kobietą? że jesteśmy tylko z no ale kobieta na jest to samo na kobiet na traktora i te inne sprawy? Nie tego myślenia. I że to, co chodzi, e, w... i w tym byśmy jako wskazaniach tutaj idei, więc jest no że to jest analogiczne wyjaśnienie za tego. że myślenie kościoła, żeby było bo to co czy nie ma różnicy? Zacznij to Czy nie ma się do niej Czy jest to Nie masz niewolnika, ani nie masz wolnego. Nie ma się pobierza, nie jest w Chrystusie. Ale o czym tym wierszy. Czy on mówi o tym, czy nie w Chrystusie przybraje w niewolnikiem? już nie musi słuchać do tego Pana? Czy znacie o tym, że w Chrystusie taki sam mężczyzny do głowy, jak i ten jego Pan? Last je habiblem, I jest to, że chodzi o to, że nie powiedzmy, że nie jest. że że nie tylko nie że nie że nie powiedzmy, że nie nie że nie ma nie powiedzmy, że nie że nie nie ufamy się niemu, że nas nie może Ale myślę, że starym są Alors, c'est le soir. J'ai un nie jest bardzo ważne, aby w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, w tej chwili, i to jest jedyny rzecz, na którym zwolennicy socjalizmu i, i tego militarnego feminizmu i tych samych kolonii, której Pana Boga na nie zrobiła na kobietę Jak się opierają, no. mówiąc, że nie ma różnicy. Nie ma żadnej różnicy. Zapominają o całej masie i innych jeszcze, które mówią, że sam czasu jest to to jest zaznaczone nic. wynika ze skadania nad innymi i wynika z innych zamiaren boju wobec nas i w porządku, innego planu bo czy możemy teraz na podstawie tego to z tym i tak dalej nie, a w innego z To jest kiepska interpretacja słowa, to jest nam tej nie ma nic z tym, co z tego pada. nie ma że nie jestem czysty. Nie to co? to to to to to A kiedy nie do was, ma To jest Mężczyzna może ani kobieta nie może być chłatką. Ale są A się, nie. A z nie nie mężczyzna kobietami. pegaа barrel на скрытый язык могла�라서 за е blockchain связывании соepселен как reference по-своему и cheated через много через много Например, церковь из300 ищу на этом я не принимаю или например через этот в поль function to coś, co jest istotne. Miejsce, to jest w jakimś czasie historii ludzkości, ale może to się wywołuję do samego początku, kiedy był cykliczny mężczyzna i kobiety, już w tym temacie. Pan przez jakiś czas, niezmienny długo, ale przez jakiś czas istniał bez kobiety. Istniał bez kobiety. Nie było kobiet. A nie przez jakiś czas, jakkolwiek, nie był to stały skumany. I podróżującego podczas uczynił kobieta. Ale kobieta nigdy nie istniała bez mężczyzny. Kobieta nie istniała w relacji z mężczyzną. Ale to się na to, co tutaj koledzy mówią, nie tylko o kobietach i mężczyznach? Pamiętajmy, że pod głosowaniem dyskusja jest Bóg. A myślę, że to jest na ważne, że to jest że jest to jest bardzo jest że to jest to to jest szczęście nie, miałbyś na to które byśmy musiałbyś to fizycznie ułożyć, że ma głowę jako mężczyznę, a dwoma Chrystus a potem jeszcze dużo na boli Chrystus Nie, o to nie jest o tym bo to nie jest, głowa to jest nic innych. To nie ma występuje w to jest że Bóg Chrystusa kościoła. Ale ty mówimy o na hierarchii tylko że się, do ludzi, ale to się, że w dziesięciu okazało się, Boga. I dziesięciu okazało się, że w dziesięciu okazało się, dzieje się, że w i nam jest Bóg ojciec, nie oznacza to, że Chrystus, w zresztą jest jest mężym Na No wiem, że ojciec i który jest to że jest mężczyzna, a on jest mężczyzna, że jest I na które pokazały nam, że Chrystus jest bogiem, i mówiąc o na jest między na między innymi między jest jest innymi między innymi między innymi między innymi między innymi między innymi między innymi między innymi między innymi między innymi jest To czyli w jednym powodzie niemu, że nic nie tylko nie widział ojca, a tylko co nie tylko ojca. A nie ojca, albo w historii czyli w ojca. Tak, oczywiście, ale były dyskutki, na co rozdziałam jest w Jestem tym momencie, a z tego nie używamy, jest nas najpierw, a zazwy, jest to, że nas z tego nie używamy, to jest to, z nie ma nic, to do tego, nie to do tego, że to nie do nie to do a to nie jest wcale mniejszy od ojca, w sensie natury, a w sama sensie kobieta, w sensie, w sensie natury, jest różna Natomiast to jest kwestia jedynie pewnego porządku, pewnej hierarchii i która pochodzi od samego Boga, aż do człowieka to podbranaść tego coś, jest dźwiękiem, który ma obowiązować, w sensie. że nie ma na więc, ma nie ma na w zresztą, czyli jak w Nie ma na tylko to nie, że w jest tak sobie to tutaj olerz nie tutaj po, po, po, po, po, po, po, mówimy po, o po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, to po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, to jest niebezpieczeństwo. I tak, nie mówimy o zwykłej jakości, nie mówimy o zwykłej człowieczeństwa, ale mówimy o pozycji, którą Bóg wyznaczył Chrystusowi, którą wyznaczył naś którą, na którą wyznaczył kobieta. Klasków, to jest to, to, to, Wydawałek ojca. A nie poznę się, który jest tej chwili To jest to, jest nie jest to, że ma prawa w w który nie ma w Chrystusa. Który w nie ma w w i absolutnie that the Lord has się me? Yes! So, felt like Jesus was No to Yes! No more暑記! No absurd! No. No more暑記! we? Pour。Duk��引k. No. No. No. No. Ale Chrystus jest te te te te te te te te te te te te i to jest, powiedzieliśmy, nie tylko to, jest znaczy, że naprawdę jestem z osób. Tak jak Pani, jest swoim bogiem, a kobieta jest swoim człowiekiem. W pierwszej, w jest chwili, kiedy to widzimy, że z kobiet jest zranione na rozprawy nie I zabijono kobiet, które własność. to nawet tego. będę rok. Nie mam prawa tego To jest właśnie na tych Nie ma z nich. Zapomnijmy, że się tym Nie z punktu widzenia, z punktu dziękuję. Możemy znaleźć kod Chrystusa. A bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo Dzisiaj nie jest to system, dlatego że nie mamy do tego problemu. Jest to on jest nie jest że jest i myślę, że za dużo mówiło się o poddaniu kobiety a z o miłości się... I się do wynikła ta I to się do tego nie mamy. Zapisano, że w tym momencie, w tym momencie, w tym tym momencie, w tym bo w tym momencie, w tym w I nie, jestem nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, się, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, nie, czy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, z to się bardzo ważna rzecz Ale które który pokazują nam, że nie mała mowa, I kiedy bym o tym autoryteczną naszej pysy, to czytamy o po tego tego podpuszczania pana świecie, żeby sobie sprzedać. Jak ubiegłyszał, czytaliśmy fragmenty czytanie fragmentu, ten fragment i już zobaczyć, zobaczmy, co tutaj Paweł pisze. że od do wierze wierze, z tym, swoim tak, A więc tutaj można wyznać pana, przyjmując nie Chrystusa, gdzie nie dochowało. A to do kobiety ma być poczucia, nie tylko Chrystusowi, pan. Bo jest nieznane, i to chrystus, nie on. I kto to był na początku? Bo to chrystus to są te rzeczy, a to ale teraz. Wszystko to jest, że chce jest że chce się, ale., chce się, że chce się, że chce się, że aby dać zrozumienie, eksplikować komputer i zebrać interesy, aby zrozumieć, aby eksplikować ich postawy, aby zrozumieć, aby mógł nie dyskutowałem na wierzycieli. Ale wierzyli, to nie jestem w stanie. To są kalendarze, to jestem w stanie. To jestem w stanie. To jestem w stanie. To jestem w To że w stanie. To To w To To Mężczyzna, niechaj ja się wheels, creator, Ale nie urodzi. To to to to to to ja, nie. A więc widzę tutaj, że tak jak widzę mężczyzny, już na dole, że to właśnie robót jest chrystusa. A więc, jeśli mężczyzna oczekuje uległości poddanej od kobiety, tak jak chrystusowi, tak jak Panu, Potem mężczyzna musi tak ją kochać jak Chrystus. Zatem to jest porządek. Tak, A Jeśli chcemy być w własnym porządku, to nie chcemy być które jednym z tego porządku jakichś paru. Tam bo być w jednym porządku. A więc nie tego mężczyzna, i każdy inny mąż, i każdy inny mężczyzna wobec kobiety, ma traktować tak jak Chrystus potraktował kobiety. To znaczy, co zrobił? Wypał znaczy się samego siebie. Nie zrobił tego we własnej przyjemności ale z tego samego i długo się wczornie, żeby nas dać, żeby nas ratować, żeby, na żeby nas pracować, żeby nas uśpiącić. Taka powinna być postawa męża w obecnym. Po prostu, że on nie słyszał nie tego, kobieta, nie słyszał tego, nie w dziennikiem, nie słyszał tego, jak to jak to było, jego związek, jego pragnienia, jego pomysły, ale w której on zbija się tej żony, w której on zrozumiałe, że ktoś nawet Para, sobie ale to sobie bo ale żeby abyśmy do jego Więc że w to, nie jest liczba, to nie jest psychowe, może nie mieć na to To się, Pani koch nie kochałaś, pani nie służyłaś, nie potrzebowałaś. To jest właśnie o którym Bóg mówi. I Nie ma nas Nie ma nas służby. Nie ma nas służby. Nie Nie ma nas służby. Nie Nie nie kochamy naszych rządów, jak wszyscy ujmują kościół, że nie kochamy kobiet. Tak jak wszyscy ujmują kości? Ale to jest taki porządek. Jeśli o tym zapomnimy, to wtedy robimy szantagowski manek, jak wielu innych zrobiliśmy, to nie jest kobiet. A kobiet. Ani Paweł Apostol tego nie robił, ani jeszcze za mistrzem słowa że To musi być coś, co nas perspektywnie trafić do czytamy to, że sądzę, że jest to świetna sprawa. W ale w że mamy do tym, z tym, że Osoba, która tylko taki duch, to jest że chcemy było człowiek duch, który ma wesołych źródłach, jak ducha, który ma wesołych źródłach, który ma który ma wesołych źródłach, który ma a źródłach, który ma wesołych źródłach, który ma wesołych źródłach, który ma wesołych źródłach, który ma Wszyscy tak myśleli, że to są ludzie, dobre i nikim nie dajecie się nastawić. Ale tutaj widzimy, że kobiety mogli dostawać, nie wykonując zasadnych mężów, aby ich wspierali, aby oni zostały zachowani z wymianą pomocy, z słowami. W fragmencie tutaj z pierwszego Piotra, z trzeciego rozdziału, widzimy nakaz, aby kobiety nie przejmowały autorytetu nad mężczyzną. Żeby nie próbowały go zaprowadzić do Królestwa Bożego przez głoszenie mu, nauczanie go, próbowanie perswazją dotarcia do niego. Nie. Widzimy tutaj, że nakaz jest skierowany do nich, aby swoim cichym, poddanym, uległym, bogobojnym życiem doprowadzili do Chrystusa. Czy to oznacza, że mają robić wszystko, co mąż im każe niewierzący? Kiedy mąż niewierzący każe im spotkać się w grupie z innymi kobietami razem robić jakieś nieczystości, to mają to uczynić? Oczywiście, że nie. Tak samo, jak my mamy być poddani władzy zwierzchności państwowej nad nami, tak daleko, jak nam nie każe grzeszyć, tak samo i żona jest poddana mężowi, jest tak daleko, jak on nie każe jej grzeszyć. Jeśli każe jej uczynić cokolwiek od władzy Chrystusa, ona nie może tego uczynić, bo jest pod władzą Chrystusa. Więc rozumiemy to jest zakres, że jest pewne ograniczenie. Ale to nie koniec. Piotr nie kończy na tym. Mówi, podobnie i wy, mężowie, Postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści. To nie jest tu idealne tłumaczenie, ale nic zostanie. I okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. A więc widzimy, że tu Piotr mówi, że obowiązkiem mężczyzn jest, jak postępować z kobietami z wyrozumiałością, ze zrozumieniem ich natury ze zrozumieniem ich potrzeb ich zmagań, ich słabości nie traktowanie ich jako równych sobie bo nie mają takiej siły fizycznej jak mężczyźni bo są inne w swej psychice ale traktowanie ich z wyrozumiałością jako słabszy rodzaj wiecie, to słowo słabsze, oznacza delikatniejszy że są bardziej delikatne, są bardziej wrażliwe, bardziej kruche niż my nam się też powie, skrzywimy się, przełkniemy, to okej, okay. Ale kobieta to wszystko przeżywa. Ona w tym chodzi, ona o tym myśli, ona przerzuca pod swój obraz. My coś powiemy w jakiejś sferze, nierozumnie, nierozważnie, a ona tak już myśli, że my cały ją odrzucamy, że my już jej nie kochamy, że my już tutaj ją.. Yy, wszystko nam się w niej nie podoba. Zupełnie inne niż my. Ina się reaguje. Możemy ich traktować tak jak siebie, że, że ja Wam się tym nie przyjmuję, więc ona też się nie powinna przyjmować. Tak nie jest. Nie. Zupełnie inna. Mamy ją traktować z wyrozumiałością, z delikatnością. Mamy im okazywać cześć. Mamy je, je wnosić, szanować je, okazywać im należny im szacunek. Nie tylko oczekiwać od nich szacunku. Też jeśli tego nie będziemy czynić, nasze modlitwy będą miały przeszkodę. Ja niejednokrotnie to znam. Jak z się pokłócimy, ja nie mam po co iść szczerze w się modli. Ale długo jak się z nią nie pogodzę i nie przeprosimy się wzajemnie i nie załatwimy wszystkiego, to ja jestem bezradny przed Bogiem. Ja mogę zaklęczyć klęczeć przed Bogiem i ja wiem, że to bez sensu. To jest te Ja nie jestem w stanie wydusić się w tę po prostu wiem, że bez sensu ja próbuję cokolwiek z Bogiem złamać, póki ja z nią tego nie załatwię, póki jej nie przeproszę, póki jej nie uszanuję, póki nie przyznam się, jeśli cokolwiek nie tak. Ale nawet jeśli uważam, że to wszystko jej wina, to i tak muszę coś z tym zrobić. Nie mogę tego tak zostawić. Bo wiem, że inaczej nie mam co przychodzić do Boga, jestem odcięty od Boga. To jest jasne, co mówi mi. Zapomnij o modlitwie wtedy, chłopie. Jeśli z żoną coś jest nie tak. Musisz do niej iść. musisz się z nią pojadać, musisz ją przeprosić, musisz się uniżyć, musisz ją potraktować jako delikatną, delikatniejszą od Ciebie tylko wtedy twoje modlitwy nie będą miały przeszkody. Wtedy będziesz miał społeczność z głowy. Wtedy możesz się modlić i wiedzieć, że Bóg cię słyszy. Inaczej nie. A więc widzimy w tych kontekstach, w tych różnych wierszych, które tu przytaczamy, że autorytet udzielony mężczyźnie nie został mu powierzony w jego, ku jego arbitralnej władzy, ale jako środek do budowania i zachowania Bożej harmonii. Bóg nie jest Bogiem chaosu, nie jest Bogiem nieładu. W Bożym Królestwie nie postępujemy tak, jak każdemu się wydaje, jak komu się widzi, jakie to ma odczucia, jak, jak komuś, wiecie, coś dzisiaj się daje. Nie. Bóg ustalił pewny, pewien porządek, którego chce, żebyśmy się trzymali. I ten porządek tylko Bóg będzie błogosławił. I to jest w każdej sferze. Bóg nie jest zainteresowany naszymi odczuciami, naszymi pomysłami, naszymi widzimy się. Tak było za czasów sędziów, kiedy nie było króla i każdy czynił to, co jemu się podobało. Wiecie, jaki był chaos. Nie. Nie tak ma wyglądać Boże Królestwo. Jest pewien porządek. I ten porządek jest według wzorca, jako widzimy w Chrystusie, budującego kościół, poświęcającego się, rezygnującego ze swoich racji, swojej wygody i zaspokojenia, aby ratować, aby oczyścić, aby budować i strzec swego kościoła. Wtedy, jeśli my mężczyźni taką rolę przyjmujemy, jeśli my mamy taką postawę wobec kobiet, wobec naszych żon, wobec naszych córek, jeśli dorastają, wtedy obowiązkiem żony jest całkowite poddanie się i uległość. Wtedy obowiązkiem kobiet w Boże, jeśli my mężczyźni mamy taką postawę w Boże, aby im służyć, aby je pielęgnować, aby im pomagać duchowo wzrastać, a nie żeby jakieś tu swoje racje przepychać jeśli mamy taką postawę chrystusową, ich obowiązkiem jest poddać się naszemu autorytetowi. I te chustki, te nakrycia głowy mają być tego demonstracją, mają być tego wyrazem, że one mówią w ten sposób, zakładając te chustki, poddajemy się autorytowi braci, poddajemy się autorytowi mężczyznę. uznajemy to, ten porządek. Uznajemy, że jest ten porządek, że jest Bóg, jest Chrystus, jest mężczyzna, jest kobieta. Kobieta, a mężczyzna nie zakrywa swojej głowy dlatego, że demonstruje swoje, swoją reprezentację Chrystusa. I o tym, jakby pozwoli, będziemy za tydzień więcej mówili. Spojrzymy na te różne opcje, jakie są, ponieważ jest aż sześć opcji w chrześcijaństwie dotyczących tego fragmentu. I różni ludzie różnie interpretują. I przyjrzymy się im, spróbujemy zastanowić się nad logicznością pewnych z tych opcji. Zobaczymy też, kiedy one się pojawiły w kościele, jakie jest ich uzasadnienie. I spróbujemy zobaczyć, co w związku z tym mamy czynić? Jaki powinien być nasz tutaj kierunek? Pochylę nasze głowy w modlitwie. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Słowo, które kierujesz do nas, aby nas prowadzić aby w naszym życiu działać, aby prostować nasze drogi w tym, w czym błądzimy, w tym, czym się mylimy, w tym wszystkim, w czym odtajemy od tego wzorca, który nam pokazałeś. Prosimy, byś pomógł nam w tej sferze dotrzeć do jedności, aby nie była to sfera, jak w wielu zborach jakichś podziałów, jakichś niesnasek, jakichś rozdźwięków, jakichś nieporozumień, ale żebyśmy naprawdę mogli dojść do jedności poznania, jedności myśli w tej kwestii. Aby nie było tutaj nic narzucone komukolwiek, ale żebyśmy z ochotnego serca poddali się temu, czego nas Twoje słowo naucza. abyśmy mogli to czynić w uwielbieniu dla Ciebie, w manifestacji tej prawdy, której nas uczysz. No pomóż nam, Panie. Prosimy, zachowaj nas od kłótni, zachowaj nas od jakichś bez sensownych sporów. Dopomóż nam, drogi Panie, rozważyć to w pokoju, rozważyć to w Twoim zrozumieniu, Twego ducha, przemawiaj do naszych serc. Daj nam Twoje właściwe zrozumienie. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.